Zaczniemy od przykowieści Salomona, 20 rozdział, 11 werset. Słowo Boże mówi tak. Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. Więc widzimy bardzo ważną rzecz, że charakter jest poznawalny po uczynkach. Charakter rozpoznajemy po uczynkach. Charakteru nie rozpoznajemy po męczkowaniu, po obietnicach, po deklaracjach. Rozumiecie? Nie rozpoznajemy po tym charakteru. To, czy charakter Boży jest przetransferowany, czy też transferowany z naszego ducha do naszej duszy, jest widoczny po naszych uczynkach. A więc nie istnieje coś takiego, jak już zaistniałe cechy Boże w naszej duszy, które nie są widzialne w uczynkach. Takiego czegoś nie ma. I nikomu nie daj się ściemić i sam też nie daj się ściemić sobie, tak? Nie myśl sobie, że to jest coś takiego, że... Em, że to jest już ukryte, jak w Przez wiarę wyznajemy, że mamy, chociaż jeszcze nie widzimy, tak? ale manifestacja jest rzeczą oczywistą manifestacja jest oczywistą rzeczą nikt nie jest w stanie mnie przekonać że dana rzecz jest Boża jeśli nie widać, że jest Boża I nie można mi przekonać ponieważ Słowo Boże mówi wyraźnie że charakter jest pozna, poznawany w uczynkach czyli nasze codzienne zachowanie, sposób bycia, usposobienie i przekonania. To są cztery elementy. Zachowanie, sposób bycia, usposobienie i przekonania. To to są cztery elementy, w których przejawia się charakter Boga przetransferowany do naszej duszy. A więc to, jak ktoś się zachowuje, w jaki sposób e, ktoś e, jakby prezentuje się jakie ktoś przekazuje usposobienie jakie ktoś ma przekonanie ktoś do mnie mówi tak ja mam takie przekonanie to są też ciekawe takie, te, takie rozmowy ja mam przekonanie że Bóg czasami uzdrawia albo inaczej. Mam takie przekonanie, że Bóg jak chce, to uzdrawiać. Ja już na pewno wiem po takiej wypowiedzi, że ten człowiek nie ma przetransform, przetrans, przerzuconej prawdy jakiejś do swojej duszy. Tam nie ma transferu. Czyli on nie poznał on nie rozpoznał miłości Bożej. Ja to wiem. Człowiek, który do mnie mówi, że Bóg czasem uzdrawia, tak? to znaczy, że, że na pewno ten człowiek nie rozpoznał miłości. Albo na przykład, jak ktoś do mnie mówi tak: jak pytałem, wybaczyłeś? No tak, wybaczyłem, bracie, ale nie mogę zapomnieć. Tego. I ja na pewno już wiem, że ten człowiek nie ma transferu. On nie ma transferu. On nie rozumie, że wybaczenie jest ściśle związane z niewspominaniem. Albo na przykład ktoś do mnie przychodzi i mówi Wiesz, ja po prostu jak widzę tego brata, to mnie aż skręca. Ja na pewno nie ma transferu. Na pewno. Czyli tu się nie przejawia charakter Boży. Albo na przykład powiem komuś jakąś prawdę i ten człowiek się na mnie obrazi. Mówię komuś jakąś prawdę Jego w Kościele nie ma prawdę prawdy, powiedziałem. Na pewno nie ma charakteru Bożego przerzuconego do Jego duszy. Na 100%. Na 100%. Albo na przykład mówię do kogoś, jakie jest moje przekonanie związane z jakąś doktryną i ten ktoś zaczyna mnie przekonywać do Jego przekonania i ja już na pewno wiem, że ten człowiek nie ma przerzutu Bożego charakteru w swojej duszy. Absolutnie. Więc nasze codzienne zachowania, sposób bycia, usposobienie i przekonania stanowią odzwierciedlenie stopnia przemiany naszej duszy na obraz Bożego charakteru w naszej duszy. No, no, no. Czyli my widzimy. I teraz tak. Pierwsza księga może z 9,5. Pierwsza księga może 9,5. Jest napisane tak. Będą, będę też żądał różnicy waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. Jak człowieka będę żądał duszy człowieka za życie Brata Jego. W wieczności nasze dusze będą zjednoczone z naszymi duchami. Posłuchajcie bardzo ważnych kwestii. W wieczności twoja dusza będzie zjednoczona z twoim duchem. My teraz jesteśmy w stanie trójjedności. No, no, no! No, no, no, no. Trzeba szybko popatrzeć na matkę. Bo... Wie, teraz twoja dusza jest rozdzielona od twojego ducha. Teraz, ale w wieczności tak nie będzie, przecież. Tak nie I będzie w Widzimy na podstawie Bożego Słowa, że przyjdzie czas, kiedy nawet Bóg nie będzie Trój Jedyny. Widzimy, że Jezus będzie poddany Ojcu zupełnie. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Taki przyjdzie czas. Taki przyjdzie czas. To będzie czas absolutnej doskonałości. Gdzie nie będzie czegoś takiego, że tu jest Bóg Ojciec, tu jest Syn Boży, a Duch Święty, tu się porusza, Nie wszystko zjednoczone, ponieważ nie będzie tej ziemi, która jest teraz, rozumiecie? Będzie nowe niebo i nowa Ziemia. I człowiek będzie scalony. Scalony zupełnie. A więc dusza twoja będzie zjednoczona z Twoim Duchem. Nasze życie w wieczności będzie umiejscowione na poziomie uświęcenia naszych dusz podczas życia na Ziemi. Posłuchaj kolejnej bardzo ważnej kwestii. Twoje życie w wieczności będzie posiadało taką jakość, jak uświęciłeś dusze swoje. Posłuchaj, Twój odrodzony duch jest gwarantem wejścia do nieba. Czyli jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, na pewno idziesz do nieba. Na pewno pójdziesz do nieba. Nikt cię nie wyrwie z ręki Ojca, nikt ci nie odłączy od Jego miłości. Nie ma czegoś takiego, że ktoś narodzony z Bożego Ducha pójdzie do piekła. To są wstety. Do piekła idą ludzie, którzy nie odrodzili się z Bożego Ducha. I mamy dzisiaj na to czasu, żeby o tym mówić. Zresztą ja o tym mówiłem. Wielokrotnie o tym wspominałem. Uczyłem na ten temat. Ale jakość Inaczej, poziom, miejsce Twojego życia w wieczności jest ściśle związany z uświęceniem Twojej duszy. A więc będziesz w takim miejscu w ty w niebie, tak, na takim poziomie, na takiej bliskości, w takiej bliskości z Bogiem, jak dusza Twoja będzie uświęcona tu na ziemi. Co mówi nam słowo na ten temat? Że przez każdy element naszej decyzji przejdzie co? Ogień. Zgadza się? Ogień! I jeżeli dzieło nasze będzie zbudowane z odpowiednich elementów, to ono się odstanie. Jesteśmy chrześcijanami. Nie staniemy nigdy przed wielkim, białym tronem na sądku potępieniu, ale staniemy przed Trybunałem Chrystusowym po nagrodę. W Biblii widzimy przynajmniej objawione cztery sądy. Przynajmniej cztery sądy. Nas dotyczy tylko jeden z nich. To jest sąd ku nagrody, tak? To jest sąd w wieczności ku nagrody. Sąd w wieczności ku nagrody. I teraz, jak to będzie sądzone? Co to znaczy? Jak, jak to będzie ten sąd wyglądał? Ten sąd będzie wyglądał w ten sposób, że stan Twojej duszy będzie brany jako wymiernik. Czyli weźmie, jakby to obrazowo powiedzieć, jesteś w niebie, tak? I stajesz przed Bogiem na sądzie po nagrody, tak? I Bóg do ciebie mówi: zobaczymy teraz, tak? Jak do jakiego stopnia przemieniłeś się na mój obraz? Jak zmieniłeś, tak? Charakter starego człowieka na charakter nowego człowieka, na mój charakter. I zostanie uwolniony ogień, jakkolwiek to będzie wyglądało. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale to, co nie zostało przemienione, spłonie. I okazać się może, że Ty przyjdziesz z wielką duszą, z wielkim potencjałem, a ogień doprowadzi do tego, że ta dusza będzie bardzo chuda. I będziesz miał takie chude miejsce. Ogień Cię oczyści. Trrr! To i mówi, ale potencjał ma! Bo mówi to drzeg? sprawdzimy. Gabriel! Kaban! Wróćcie mnie, włączy miotacz. Włączy miotacz. Święty Obiec. Rozumiesz? I spłonie wszystko, co nie było zrobione ze złota, srebra i drogich kamieni. Rozumiesz? Czyli spłonie każdy element nieprzemienionego charakteru. Ostanie się jedynie charakter przemieniony. A więc jakże ważną inwestycją jest zmiana charakteru. Jakże ważną inwestycją Ludzie, to jest inwestycja w wieczność. Ja nie mam zamiaru zawiatać, przy murze całe życie. Rozumiesz? Chcesz na szczocie latać w niebie? Ludzie. No masz ambicje latać na szczocie w wieczności? Opa ta miotła, opa ta miotła, opa ta miotła. Nie chcę ta. Ja chcę być w tej grupie, która rządzi laską żelazną. Ja mam troszkę ambicje inne. To ty myślisz, że w niebie będziesz latał jak baranek po chmurkach? Z gejowatymi, proszę cię, z pupami na wierzchu? To tam rysują takie nie wiadomo co to, chłop czy baba? Anioły? No. Nie, to nie jest niebo. To jest wymysł ludzkiej wyobraźni. Niebo, jest to rzeczywistość, inna, niż ta, która jest tu na ziemi. Tam nie będziesz miał tych ciał, które są tutaj. Rozumiesz? Ta rzeczywistość potem zostanie uwolniona w postaci tysiącletniego królestwa, a następnie zostanie uwolniona w postaci nowego nieba i nowej ziemi. Gdzie centralną rzeczą będzie nowy Jeruzalem. Rozumiesz? Które będzie miało 6 tysięcy w jedną, 6 tysięcy kilometrów drugą i 60 metrów do góry, tak? I wszystko ze złota. Drzwi wperyła fundamenty z drogich kamieni. I tam będzie się rozgrywało, rozumiesz, życie wieczne. I to tak tylko w przybliżeniu to wszystko widzicie. I tam będziesz funkcjonował w taki sposób, w jaki uświęciłeś się tu na ziemi. To znaczy, że jeżeli będziesz olewał przemianę swojego charakteru tutaj na ziemi, to tam w tym Nowym Jerusalem, tak, nie będziesz miał dobrej fuchy. Już zainwestowałeś w niebo, już jesteś obywatelem nieba, a teraz jest miejsce, żebyś zaczął inwestować w nagrody. Zacznij inwestować w nagrody. Chciej iść po nagrodę! Nie bądź jedynie zadowolony idę do nieba. Halleluja! To z wariatem trzeba być, żeby do nieba nie iść w ogóle. To co? Wariaci nie idą do nieba w ogóle. To wariaci Ewangelii nie przyjmują. Jesteś szaleńcy samopójcy. Ludzie mówią, ja tam nie chcę się nawrócić. Ja mówię, ale ty jesteś nieprzytomny w ogóle? No nawrócić się nie chcę? No weź się kuknij wsaga. Czy tu pójdziesz do piekła, diabeł cię będzie dojeżdżał, jak po w wieczności masz pojęcie w ogóle, to to jest? Co to za życie? Weź sobie obejście, trochę z co ludzie w piekle byli. Mówię, i zobacz, zobacz, co tam się w ogóle dzieje, to jest kocioł z balią, kocioł z balią. To nie jest miejsce, które w ogóle jest w najmniejszym stopniu sympatyczne, nie mówiąc o tym, że nie tam tamtąd wyjścia. Rozumiesz? Nie ma wyjścia. Ale ty jako, jako obywatel nieba, jako ten, który przyjął Jezusa, nigdy nie pójdziesz do piekła, natomiast to nie oznacza, że ty jesteś już ustawiony. Ty dopiero wszedłeś w miejsce, tak? od którego powinieneś zacząć ustawianie swojej wieczności. Zachęcam Was do inwestycji. Wiecie co? Komuna wbiła w Polsce ludziom do głowy takie coś. Skończysz zawodówkę, będzie git. Nie. To za mało. Rozumiem? To za mało. My dzisiaj nie mówimy o tym, że ty masz skończyć zawodówkę. Tak, jesteś już w niebie. Na pewno jesteś umocowany, jeżeli chodzi o to, że nie pójdziesz do piekła. Ale ty teraz musisz inwestować w swój charakter, ponieważ w wieczności twoja dusza będzie zjednoczona z twoim duchem. Ok? To będzie jednolite. Jeszcze co ciekawe dostaniesz nowe ciało i to ciało będzie z tym wszystkim zjednoczone też w jednym. Rozumiesz, będziesz jak Jezus po zmartwychwstaniu. Z jednej strony będziesz mógł sobie zjeść rybę z gryla i nic ci nie będzie wypadać, a z drugiej strony będziesz przez ściany przychodził. W ciebie. Wiesz, o co tutaj chodzi? Tu naprawdę trzeba inwestować. Druga rzecz w tym wszystkim jest taka, że zmiana charakteru, przemiana charakteru powoduje to, że tutaj na ziemi zaczynamy prowadzić realnie zwycięskie życie. Realnie zwycięskie życie. Pierwszy listy to zerowniczy 2.8.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 duchową moc za pomocą duszy również za pomocą duszy relacjonujemy się z innymi ludźmi a więc stan uświęcenia duszy definiuje jakość i częstotliwość uwalniania Bożej mocy z naszego ducha a więc tak jak ty uświęcisz naszą, swoją duszę tak będziesz uwalniał Bożą moc tak z innych ludzi Zobacz, jak wiele zależy od zmiany charakteru. Zmiana charakteru to równa się uświęceniem. Zmiana charakteru to uświęcenie. Przy powieściach Salomona 27,17 Słowo Boże mówi w ten sposób: Żelaza ostrzy się z żelazem, a człowieka urabia charakter bliźniego. Tak mówiono. Żelazo ostrzy się żelazę, a człowieka urabia charakter bliźniego. Czy przemiana Twojego charakteru jest wprost proporcjonalna do Twojego wpływu na innych ludzi? Posłuchaj, przemiana Twojego charakteru na charakter Boży jest wprost proporcjonalna do wpływu na innych ludzi. Czyli im mniej Twój charakter będzie przemieniony, tym mniejszy na innych ludzi. Przyjaciele, e, powiedzcie mi tylko tak od siebie, czy wy macie przyjemność obcowania z ludźmi zaburzonymi? Czy w ogóle lubicie ludzi zaburzonych? Czy na przykład ludzi lubicie zaburzonych kaznodziei? Kaznodzieja, który nie dosyć się opowiada bzdury, to jeszcze ma idiotyczne zachowania. A w ogóle tam kaznodziei zostawmy. Czy w ogóle lubicie Przebywać w towarzystwie debili. To jest jakiś defil, nie wiem. Chodzi, pluje w górę i to łapie z powrotem. On ciepie, pukać ci w nocy do domu, na przykład. Rozumiesz, bo pije ustawicznie. Lubicie mieć sąsiadów, którzy na przykład piją przez 20 lat na Twojej klace ci pukają w nocy. Dobrze, to jest. Szlak cię trafia. Ci z Was, którzy tego doświadczyli, to wiecie o czym ja mówię, tak? Nikt takich rzeczy nie chce. Nikt nie chce przebywać w towarzystwie ludzi zaburzonych. Dlaczego? Bo my chcemy mieć święty spokój. A więc teraz sobie wyobraź, że jesteś dzieckiem Bożym, tak? I ty idziesz prezentować Ewangelię innym ludziom. Ewangelię, gdzie masz prezentować Bożą moc, Bożą siłę. Gdzie masz prezentować zmartwychwstałego Chrystusa, gdzie masz prezentować mądrość i miłość, tak? I Ty idziesz. Ale Ty jesteś człowiekiem, który nie chce się zmieniać i trwasz w swoich zaburzeniach. I Ty idziesz ze swoimi zaburzeniami do drugiego człowieka i próbujesz mu mówić Ewangelię, a on się na Ciebie patrzy i mówi do Ciebie Ty. Znaczy, o czym Ty do mnie rozmawiasz? O jakiej Ty mocy do mnie mówisz? O jakiej Ty mocy do mnie mówisz? Przecież ja patrzę na Twoje życie, to ja widzę porażkę w Twoim życiu. O czym Ty do mnie w ogóle rozmawiasz? Przecież ja widzę, jak Ty się zachowujesz. Ja widzę, jakie Ty masz poglądy. Rozumiesz? Ja widzę w ogóle, jak Ty wyglądasz. Weź zaz, jak Ty wyglądasz. Kiedyś taki brat chodził, głosił Ewangelię, uważał, że nie ma znaczenia, jak on wygląda. I on się upierał tak, bo to był taki... Człowiek, który zatrzymał się, jeżeli chodzi o, o rodzaj ubierania w latach 70. Wiecie o co chodzi? I on tak chodził, taki był, takie nosił spodnie nie takie, ja się śmieje, takie dwie wąskiej kieszeni na brzydce, wtedy nosili w niektórych. Krótką taką kurtkę nosił, i on tak się, tak się, w ogóle nie zależało, on się tak ulizał, proszę ciebie taki miał wojsik dziwny tutaj. I on chodził, głosił Ewangelii Ludzie nie chcieli go on się dziwił, czemu, czemu go ludzie nie chcą słuchać. No jak weź posłuchać? Przecież jak się zbliża do ciebie taki gość, to ty nie wiesz, kto to jest. Czy heroinę cheroinę bierze? Rozumiesz? Bo on się zatrzymał przy ciebie na sekspistosach. Albo na Stones. Wiesz o co chodzi? Rolling Stones idzie do mnie. Szymon idzie, niesie coś w ręku, nie wiadomo czy cegły nie niesie. O nie, to nie cegła, to biblia, o to jeszcze koszynki. W Warszawie jakiś czas, jakiś czas temu, teraz już ich nie ma. Dzięki Bogu lejwy W Naszych braci i taka grupa ludzi, nie powiem jakiego kościoła. I oni stalioni. To jest taka grupa ludzi, która uważa, że są tylko dwa namaszczone przetłumaczenia Biblii. Że to jest Kings, James Wershin. Taki... KJ... KJV. KJV. A w polskim to jest Biblia Gdańska. I oni twierdzą, że to się tak, że to są tylko dwa E, dwa namaszczone e, przekłady I oni głoszą tylko z tych namaszczonych przykładów. W anglosaskich krajach, z tamtego, u nas z tej Biblii Gdańskiej. No i oni stali, człowieku, i, no, to jest naprawdę, są fakty. Słuchajcie, I oni głosili z tej Biblii, stał gość no, ciebie, i on głosił tak: Ja ci jest owa macica winna, wliź w tę macicę. Człowieku, to są fakty. Fakty, fakty. To jest tekst Biblii Ja ci jest owa macica winna. Nie? To jest Biblia Gdańska, Ewangelia Jana. Taki jest 17 wieczny tekst, mówiący o krzewie winnym. Krzew winny, Biblii jest nazwany macicą winną. Ale teraz, ja, okej, okay, w XVII wieku to było w porządku. W XVII wieku. Ale dzisiaj, jak stoi gość przy metrze i krzyczy, że Jan ci jest owa macica winna facet ma problem i dziwnie wygląda to ja mam absolutną pewność, że tam nie ma transferu bożego charakteru do jego duszy to jest zaburzony człowiek rozumiesz? zaburzony człowiek ja byłem kiedyś w takim jednym kościele też tutaj niedaleko w sumie i my tam wchodzimy długo, ten kościół tam jest, a wspólnota ma ze 100 lat więcej. i oni tam mają wszystko na sztywno mają taką kazalnicę, że jak na tę kazarnicę wejdziesz, to nie możesz z niej zejść, bo tam się kaznodzieja nie może ruszać. Tam są takie dwa chudne mikrofony. Taka kazanica jest na stałe. Żeby tam się nie chodzić za bardzo, bo jak chodzisz, to Cię nie słychać. Nie? I my tam poszliśmy i ta rada starszych nas wzięła na kilku tych braci. Mówią, bracia. Ja już wiedziałem, że jest trudno. Jak ktoś do mnie mówi w taki sposób, to już wiedziałem, że nie będzie łatwo. Ale mówi, bracia. Na z trzech przyjechała wtedy. Tutaj nie jest tak, jak u Was zaprosiliśmy Cię, bracie Arturze, bo Ty masz mocne świadectwo. Jak ktoś tutaj mówi, że ma mocne świadectwo, to już wiem, że będzie naprawdę trudno. Bo On mnie utożsamia z moim świadectwem. To jest w ogóle niesamowite, że utożsamia mnie z moim świadectwem. I teraz w ogóle nie ma świadectw mocnych i słabych. To jest w ogóle herezja. Jak można podzielić rzecz na mocne spotkanie z Bogiem i słabe spotkanie z Bogiem? Spotkanie z Bogiem ma wywołać nowe narodzenie. Jeżeli jest nowe narodzenie, to znaczy, że było spotkanie z Bogiem, jak nie ma nowego narodzenia, to nie było spotkania z Bogiem. Nieważne, co temu towarzyszyło, czy co temu nie towarzyszyło. To w ogóle jest, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy ktoś nawrócił się, tak jak ja, będąc jakimś tam zbirem, czy ktoś się nawrócił, będąc porządną główną księgową. Rozumiesz, co chodzi? to chodzi? Nawrócił się, bo się musiał nawrócić, bo musiał odeżyć Jezusowi, prawda? Więc tutaj, yy, on no, mówię, bracie, ty masz mocne świadectwo i teraz, bracie, no, yy, chcielibyśmy, żeby tutaj poznał pewne zasady i nam nam pewne zasady. Pierwszą z zasad było to, że tam się śpiewał ze śpiewnika Starego Pielgrzyma. To jest taki śpiewnik, którzy z Was go znają, nie nie dzięki Bogu Najwyższemu. Chociaż tam są dużo jest naprawdę wspaniałych rzeczy, no ale to, to jeszcze było wszystko okej. Okay. Ja, ja mogę śpiewać, ja mogę tu siedzieć, mogę stać za tą kazanicą, to jest dla mnie nie ma problemu, wszystko jest ok. Ja znam bardzo dobrze śpiewnik Starego Pielgrzyma, ja, ja lubię wiele, tam jest wiele naprawdę namaszczonych, namaszczonych pieśni I ten jeden z tych starszych stał przy mnie i on wziął ten śpiewnik i zaczął śpiewać Ale tu dopiero się Cyril zaczął na kółkach, jak on zaczął Bo wiecie co on zrobił? To był taki dosyć duży człowiek I on raptem śpiewając tego śpiewnika zmienił ton głosu i wibracje zmienił Mówił do mnie normalnie Normalnie do mnie mówił, tak powiedział. No dobrze, powiedzmy, używał tych sloganów e, religijnych e, pod tytułem, e, nie wiem, bracie i tak dalej, tam gdzieś miękko. Bratował tak bardzo, ale kiedy wziął ten śpiewnik i zaczął śpiewać, i brzmiało to mniej więcej w ten sposób: Jakże kocham, ja ten szorstki krzyż. O Boże, Przed chwilą do mnie mówił normalnie. Teraz zaczął udawać tenor. Nie był tenorem. Miał wbite słowo, że to jest duchowe. On uważał, że zmiana tonu głosu i postawy jest duchowa. Rozumiecie, co ja mówię? To jest szok. Ja już wiedziałem, że ten człowiek na pewno nie ma transferu Bożego charakteru do swojego ducha. Potem, kiedy zobaczyłem, jacy się tam ludzie schodzą, tam były zdepresjonowane kobiety tam Kobiety siedziały, zahutane w takich ustach, one tak siedziały, człowieku, jak w Arabii Saudyjskiej I one śmiały i depresja za depresją I kiedy, e, e, wiesz, e, jeden z braci, którzy z nami był, to był taki młody w wierze, człowiek, on mówi zi... Chyba mówi, stąd wyjdę, ja mówię, dobra, sieć który poczekaj, niech niech Ja tylko chcę, żeby mi dali ten miejsce na tej kazanie, Przyjdzie Boże Duch, ja wiem, co się będzie działo I ja tam wszedłem, zacząłem głosić, no już mi nie mogę zatrzymać, ja że mnie prąd wyłączył y, y, Ale nie wyłączą prądu, bo jest zbór Boży uczciwie, kulturalnie, no jest dobrze I kiedy zaproponowałem modlitwę, o kto się chce modlić, rozumiecie, w wyniku tego wyszli wszyscy Wszyscy wyszli Ja powiedziałem, kto potrzebuje uzdrowienia lub uwolnienia, wyszli wszyscy Pastor na mnie spojrzał, ja mówię, módlmy się pastorze Rozumiem to? Wszyscy, te zakutane kobitki wyszły i stoją przed Ciebie. Poszedłem do pierwszej, prze Ciebie, on na nią kładzie ręce, Panie, błogosław ją i tam się... Ja potem mówię, w imieniu Jezusa, w duchu depresji, wyjdź! Ona łup, leży! A on ze mną kładzie ręce, Wiesz co tu chodzi? Ja z ją z z leży, łup, jedna, druga, trzecia, czwarta, potem po leżały tam wszystkie. Ja potem siedzę u niego w domu, on mówi, to bracie, a ze mną ręce kładzie. Wiesz. Ani na jedną osobę nie położyłem ręki bez niego, żeby nie położył w Rozumiem? I on mówi: No, chyba trzeba brać ze starego i z nowego też bracie. Ja mówię: No, bracie, tak by z nowego też pobrał. Mówię: To by było dobrze. Mówię: Bo mędrzec to i ze starego i z nowego bierze. To jest bardzo fajny facet. Tak? Bardzo fajny, ale na pewno nie miał transferu. Na pewno nie był poprzemieniany. Na pewno nie. Widzisz, żeby prawidłowo działała Boża moc, musi być udrożnienie. To nie oznacza, że Boża moc nie działa, kiedy nie ma całkowitego udrożnienia. Nie. Bogu wystarczy malutka dziurka. Dlatego widzimy tak wielu zaburzonych ludzi, którzy w jakiejś dziedzinie uwalniają namaszczenie. Rozumiecie? Możesz zobaczyć wielu kaznodziei, którzy Robią Boże rzeczy, ale kiedy bliżej zaczniesz się kontaktować z tym człowiekiem, będziesz no, zaburzony na maksa. On w jakiejś dziedzinie jest przepływem, ale tu nie chodzi, żeby w jakiejś dziedzinie być przepływem. Tu chodzi o to, ludzie, żeby być otwartym kanałem w całości. Tu chodzi o to, że gdziekolwiek pójdziesz, rozumiesz, na kawę z kimś, tak? To żeby ktoś spojrzał na ciebie i powiedział, kurczę, co z tobą jest, człowieku? I wtedy ty mu powiesz, Chrystus we mnie mieszka Chrystus mieszka we mnie Chcesz też, żeby zamieszkał w tobie? Czy tego chcesz? Chcesz tego? Rozumiesz? Tu chodzi o tego rodzaju przemiany I Bóg tego pragnie do twojego życia Bóg tego pragnie do mojego życia Ja wziąłem, e, słuchajcie, kilka ja, Ja postanowiłem, że ja będę zmieniał się Ja będę się zmieniał Żelazo ostrzy się żelazem, a człowiek urabia charakter bliźniego. Powiem, charakter człowieka urabia charakter bliźniego. Czyli ty będziesz wpływał na charakter innych ludzi wtedy, kiedy twój charakter będzie przemieniany. Będziesz narzędziem użytecznym. Widzicie ja jeszcze raz, że tak wspomnę tą, tą usługę tutaj, yy, Rentny Clarka byliśmy i byliśmy naprawdę facet jest, nie wiem, 70 lat, ma ponad 70 lat. I facet usługiwał od 9 rano do 22.30. Cały czas. Kiedy ludzie szli na lacz, kiedy ktoś tam jadł, on cały czas chodził, modlił się o chorych. Nie widziałem ochrony przy tym człowieku, nie widziałem różnych ludzi. Podchodził, kładł ręce, modlił się o ludzi. Cały czas przerwał nawet. Rozumiesz, łaził gdzieś na ogóle, wiesz. Wśród tych ludzi, byłem z ludźmi na przymierzchu. Chciałem charakter. Ja nie mówię, że on jest doskonały, to nie o to chodzi. Ale to było takie wyczuwalne dla nas. Widzieliśmy to. Dotykaliśmy tego. Kocham ludzi, przy których dobrze jest posiedzieć. Wiesz, są ludzie, przy których posiedzieć jest dobrze. Pobyć przy nich. Ty zastanawiasz się dlaczego, co z nim jest. Czemu on tak ma? On ma charakter przymieniony. Rozumiesz? On ma przemieniony charakter. On może nie jest człowiekiem, o którym e, słychać w internecie, widać go gdzieś tam. Nie. Ale widać, że ten człowiek wziął byka za roki, postanowił przemieniać swój charakter. Postawił prze, przerzucać to, co jest w jego duchu, do jego duszy. Postanowił to robić. Postanowił to robić. Powiedzcie, czy nie macie dość, różnego rodzaju porażek, czy nie masz dość nerwów na drugiego człowieka? Lubisz się tym nerwować na drugiej, Kochacie się drzeć na innych? A wiecie, że to jest w ogóle możliwe, żeby się nie denerwować na drugiego człowieka? W ogóle? Ty w ogóle wiesz, że to jest możliwe, żeby żaden człowiek na ziemi nie mógł Cię wpienić? Ty w ogóle wiesz, że to jest możliwe, żeby nie być nieporuszonym wewnętrznie? Ja byłem kłębkiem nerwów kiedyś. Kłębkiem nerwów, człowieku, gdzie byś mnie nie dotknął, tam byś mnie uraził. Gdzie byś mnie nie dotknął, tam byś mnie wpienił. Cały czas myślałem o odwieczce, cały czas myślałem, jak ustawić rzeczy różne. A potem zaczął Bóg mówić do mnie: Artur, chcesz być jak ja? Chcę, chcę być jak ty. Chcę być, kurczę, jak ty jest. Chcę być jak ty. Chcę być Chcę też wpływać na innych ludzi. Zależy mi na tym. Księga Izajasza 26-3. Księga Izajasza 26-3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. A oryginał brzmi tak. Zobaczcie, to są właśnie te nieszczęsne przykłady nasze. Jego charakter stateczny Ty, Boże, kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo tobie zaufał. Tak mówię jego charakter stateczny Ty Boże kształtujesz w pokoju W pokoju W podobie Gdy zgadzamy się Aby Boży charakter Przenikał naszego ducha Przenikał z naszego ducha Do naszej duszy To Boży Duch zaczyna kształtować Nas na Jego obraz Musimy się zgodzić na to Czego Bóg od Ciebie dzisiaj potrzebuje? Potrzebuję Twojej zgody. Posłuchaj no, Wkładam Ci narzędzie teraz do ręki. To jest Twoja zgoda. Tak? Narzędziem jest Twoja zgoda. Widzisz, czy Ty się zgodzisz, pyta Bóg, abym przemienił Twoją nóżkę. Czy Ty się zgodzisz na to? Czy się zgodzisz na cierpliwość? Czy się zgodzisz na łagodność? Czy się zgodzisz na dobroć? Czy się zgodzisz na wybaczenie? Czy się zgodzisz na tworzenie? Czy się zgodzisz na to, aby być osobą działającą w formule nadprzyrodzoności? Czy Ty się zgodzisz? Czy Ty się zgodzisz? Bo Ty się możesz nie zgodzić. Ty, nie możesz, ty możesz się nie zgodzić. Zrozum. Ty masz do tego pełne prawo i Duch Święty nigdy tego nie zaneguje. Nigdy. Tutaj jest napisane, że Jego charakter stateczny, Ty Boże kształtujesz w pokoju. Widzisz? Bóg użyje wszelkich narzędzi, jeżeli tylko zechcesz. Wszelkich narzędzi. Ale Ty musisz zechcić. Bóg nie użyje żadnych narzędzi, jeżeli nie zechcesz. Bo On nie może przekroczyć twojego, Twojej decyzji, Twojej woli. On nie może przekroczyć, On jest z tym związany. Ale jeżeli tylko zechcesz, On zacznie przekraczać nieprzekraczalne dla Ciebie granice. Rozumiesz? W jakiejkolwiek dziedzinie. W jakiejkolwiek dzieci. On zacznie doprowadzać do cudownych zmian. To będą zmiany cudowne. To nie będzie coś naturalnego. To będzie coś takiego, że będziesz patrzył inaczej na ludzi. Będziesz inaczej widział. Zaczniesz inaczej podchodzić do rzeczy. Wiecie, kiedy zaczął Boży charakter przejawiać się w mojej duszy coraz silniej, ja zacząłem w pewnym momencie mieć takie obawy. Mówię, ja chyba jestem jakiś Dziwny, i chyba ja, ja, ja szaleję. Na przykład powiem wam, była, jest taka sfera, bardzo znana sfera nam wszystkich. Wczoraj o tym sobie troszkę rozmawialiśmy z Maxem. To jest sfera pruskania się. Pruskania się. O cokolwiek, nawet o rzeczy Boże. Czy wy wiecie, że każda forma troski jest grzechem? Każda, mhm. każda. Troskasz się o dzieło Pańskie. To jest grzech. Troskasz się, czy wykonasz dzieła Boże. To jest grzech. Są wszystko grzechy. Troskasz się o rzekonę. Czy Ty w ogóle wiesz, do czego chcecie Bóg doprowadzić? Do miejsca, w którym Ty w ogóle nie będziesz się troskał o dzień życia. Ty w ogóle. Nie będziesz troskał się o żonę. Nie będziesz troskał się o dzieci. Nie będziesz troskał się o sferę zawodową zaczęłem się przerażać Ty ja mówię, Boże, zaczęłam mieć bóstkę wewnętrzną. A Bóg mówi, no, bo troska z Ciebie wychodzi. Ty, ja siadałem. Ja mówię, w ogóle mi nie obchodzą pewne rzeczy. Wiesz, jakie przerażenie przyszło do mojego życia, do mojej duszy, kiedy pozwoliłem na to, aby nie martwił się o swoje dzieci? Kiedy moje dzieci przestały być osobami, o której się martwię. Wiesz co to oznacza nie martwić się? Słowo nie martwić się jest związane z tym, że Ty nie wspominasz danego zagadnienia, czy danego człowieka w ogóle. Nie ma go w Twoich myślach. Czujesz klimat? Nie martwisz się, czy dziecko będzie zdrowe, czy powy. Nie martwisz się, czy dziecko skończy szkołę, czy nie skończy. Nie martwisz się, czy dziecko będzie miało co jeść, czy nie będzie miało co jeść. Moje pytanie, czy chcesz tak mieć? Bo to są bardzo ważne pytania i Bóg Tobie będzie zadał. Czy ty tak chcesz mieć? To jest pytanie. To są Boże, ja chcesz, nie, chcesz mieć pokój, który przewyższa wszelki rozum? A chcesz mieć mój pokój? Ja mówię, o Boże. Czy ja w ogóle chcę mieć Twój pokój? Bo to jest bardzo ważne. Bo ja myślałem, że ten Twój pokój to będzie wyglądał inaczej, czy to będzie tak że ja będę miał wszystko poukładane i będę wiedział, jak się, jak się rzeczy będą miały. Ja w ogóle kiedyś myślałem, że pokój Boży to będzie polegał na tym, że ja będę wiedział, jak będą wyglądały rzeczy. A wiem, okej, okay. alleluja, alleluja. No to jest troszeczkę podobne do tego, że masz zakopany milion dolarów w ziemi i mówisz, że żyjesz z A idziesz sobie co jakiś czas, odkręcasz swoich, wyciągasz proszę ciebie yy, pęczek dolarów, wkładasz do ciebie, o, ojcze, wywyższam cię". Czasami ludzie myślą, że my to zakopywaliśmy pieniądze e, e, Rozumiem, że, że, że będą w świecie przestępczym że ja to zakopywałem, teraz sobie z tego żyję, odkopuję to naprawdę tak ludzie myślą, że ja teraz mam, mam o, teraz o tak, ty to się dorobiłeś nie raz wieszają o, dorobiłeś się, to masz, możesz żyć, możesz sobie głosić Ewangelię ja wie ty, weź to ty naprawdę myślisz, że ja mam schowane pieniądze tak myślę, człowieku, ja się nawróciłem, miałem trzy samochody w ciągu dziesięciu miesięcy straciłem trzy samochody został różowy składak marki Figry to matki w ogóle, krzyczu. Czujesz, jeździłem na... Wcześniej jeździłem na siebie e, PW piątką, człowieku, wiesz, w skórach, a, a, a teraz jeżdżę na różowym składaku i rozwieszam plakaty po, aż, po aż człowiek, taki policjant podjechał do mnie, podjechał do mnie i mówi Artur? Mówię, tak. Co ty robisz? Ja mówię, plakat wierzał. Jaki plakat. A facet do urzędu ochrony państwa w ogóle taki, nie? Jaki plakat! Ja mówię, no ewangelizację robię. Jak ty wyglądasz w ogóle? A ja w jakimś dresie na różowym składaku, wiesz co to chodzi? W ogóle czuję... Człowieku, ja opierałem ja się w najlepszych sklepach. Ja po prostu... Ja wróciłem do domu, to ja... Wszystko, ja w ogóle wiecie co ja... Ci z was, którzy słyszeli trochę moje świadectw, to wiecie, ja miałem taką mentalność, wracałem do domu, ja byłem prostym człowiekiem. I mówię, tak może wszystko wyrzucam, ja mam wszystko zakradzione, pieniądze, nie mam nic uczciwie zarobionego. O, dobra, wjeżdżam do domu, wywalam wszystko! Szafy, stoły, jadę do spodu, ja byłem gotowy absolutnie na wszystko. Byłem gotowy, że Agata mnie zostawi, byłem gotowy w ogóle, na wszystko byłem gotowy. Ja mówię, ja w ogóle byłem gotowy, żeby wziąć swój plecaczek, proszę ciebie, i ruszyć na kamarz, proszę ciebie e, głosić Ewangelię po całej ziemi. Ja wróciłem do domu heavy metalu, słuchałem, miałem bardzo drogie płyty. Wszystkie, yy, po powy, ja wszystko wrzuciłem, nawet książki o trochę żywności wyrzuciłem, bo uważałem, że to może mieć demoniczny wpływ na Wziąłem worek na śmieci, krzyże, pozrywałem, człowiek, mówię, to będzie Królestwo Boże teraz, ja to teraz nazywam namaszczenie Nechemiasza. On mówi, panie, piłem mi pięściami po twarzy i szarpałem za brody, miej mi to ku usprawiedliwieniu. tak się modlił. To w Biblii jest napisane. Ja go podobny miałem, te chodzimy do piekła, pójdziesz, mówi do mojej matki, ty też, mówi wszyscy pójdziecie do piekła. Chyba, że się nawrócicie do Jezusa. No, Agresywne koszenie Ewangelii się rysować, ja mówi, ja pójdę do piekła, debilu, mówię, no. ja, ja jestem ofiarą twojego życia. No. Ja pójdę, a ty gdzie pójdziesz? My do nieba. Rozumiesz? Wszystko mnie wyrzucę, żeby Bóg mnie nie zatrzymał. Rozumiecie? To ja bym wyrzucał szafy, stoły, ja ubrania, ja patrzyłem na swoje ubrania od jego, od innych, mówię, nie mogę tylko założyć, o Boże, mówię, nie założę tych ubrań, bo Rozumiesz, ja e, pooddawałem ludziom ubrania. Rozumiem, buty za, za, za setki złotych, w ogóle różne, wiesz, my jechaliśmy na zakupy, na, to na dzisiejsze pieniądze, jak my na przykład sobie na, na zakupy, to na dzisiejsze pieniądze ja wydaliśmy 10 tysięcy na zakupy, to było tyle lat temu, wiesz, na ubrania jakieś tam, to takie robiliśmy sobie zakupy na przykład, nie? wiesz, ja miałem dochód w granicach, na dzisiejsze pieniądze 100 tysięcy miesięcznie, nie ruszając tylko z domu, to była taka jakby formuła mojego życia, tak? Więc to kupę szmalu i teraz ja, kiedy, kiedy jakby wszedłem w Boga, narodziłem się z Bożego Ducha, to dusza moja ona została w tej samej mentalności, w mentalności, chciwości, głupoty, nerwowości, ja byłem nerwowy. Rozumiem, niektórzy myślą, że op, nastąpił cud, przestałem brać narkotyki na Ale nerwowość została, Nerwowość jest nerwowością. Myślę, że co? Jeżeli ktoś się nawraca do boga i staje się krenitą teraz spokoju? To jest teoria. Teoria. Każdo dzieje, tak mogą ci jacyś tam religijni głosić. Powinieneś być spokojny. Ja kocham te teksty. Powinieneś być. A ty jaki powinieneś być? Ty. To mnie powiedz, jak to mam zrobić? Ja wiem, że ja powinienem bo umiem czytać, to to jeszcze nie znaczy, że ja to umiem zrobić. Jest kopa frustrowanych chrześcijan, bo czytają, a tak nie mają. Nie są wcale spokojni, są nerwowi, wkurzają się na innych. Jedni idą w depresję, inni po cichu siedzą w pornografii. Taka jest prawda o Kościele. Rozumiem. Bo się nie powie ludziom jak, trzeba narzędzie włożyć w rękę. A narzędzie jest proste. Bóg mówi, ja jestem ten, który daje chcenie i wykonanie. Chcenie to jest 50%. Ale co On mówi? Ja daję chcenie. Czy Ty wiesz, że Ty nie masz obowiązku mieć chcenia? Powiedział Ci ktoś kiedyś o tym, że Ty nie musisz chcieć. Tylko trzeba do Niego przyjść i powiedzieć, Boże, ja nie chcę, ale chcę chcieć. Boże, ja nie chcę, ale chcę chcieć daj mi chcenie i przez wiarę przyjąć chcenie powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za te chcenie a dalej w środku masz kocioł z barią dalej się denerwujesz, dalej się martwisz, dalej się troskasz tak? ale przez wiarę przyjąłeś, że masz chcenie jeszcze nie masz chcenia w realu ale już przyjąłeś, że masz już wystajesz, że masz, już chodzisz ktoś pyta, chcesz być cierpliwy? o bardzo chcę, a w środku chcesz ludziom urywać. bardzo chcę być cierpliwy. Bardzo chcę być łagodny. O, chcę być łagodny jak paranek. Mm. Ojcze! Ty powiedziałeś, że nasz my chcenie. Coś ci powie? Zaczyna pojawiać się chcenie. Zaczyna pojawiać się chcenie. Zaczynasz się modlić zgodnie z chceniem już. Zgodnie z pragnieniem. Jaki jest następny skutek? Wykonanie. Następuje transfer. Krok po kroku. Krok po kroku. Ja dzisiaj mam. Słuchajcie, wywalony na różne rzeczy tutaj. Dzieją się przyjmuję jakieś sprawy, a ja, ja wiesz. Plus. Plus. Ja się bałem, braku reakcji. Ja myślałem, że nie troskanie się. To jest problem. Rozumiesz? Ja myślałem, że to jest problem. Ale to nie jest problem. Kocham tekst Jezusa, jeżeli chodzi o wskrzeszenie Łazarza. Przychodzą do Niego, uchasz, umarł, zasz umarł, gdybyś był, to by nie umarł. Przecież wiesz, jesteś Syrem Bożym. Jezus stoi, dobra, to nie jest na śmierć. Ale Dobra. Za parę dni przyjmę. Za parę dni? No za parę dni? Przychodzą apostołowi, Panie, idziemy? Na razie nie idziemy, Mam tu roboty jeszcze. Na lub.. Rozumiem? 40 stopni na plusie. Ok? Trub, Bliska osoba. To nie był ktoś nieznany. To był brat Marii i Marty, tak? To nie był ktoś daleki, to był bliski znajomy, przyjaciel. Co zrobił Jezus? To jest mój dobry za parę dni przyjmie. Przed za parę dni. Co zrobił? Wskrzesił. Wskrzesił. Mała dziewczynka leżała martwa w domu. Przyszedł ojciec mówi, chodź do mnie, moja córka w ogóle ciężko choruje, jeszcze nie umarła, ciężko choruje, w połowie drogi umiera, tak Jezus patrzy na niego mówi, dobra, idziemy, pani ale umarła, dobra, wejdź, chodź, idziemy, lamenta, o, taka była cudowna, przecież mogła być wspaniałą matką, wiecie jak wyglądały pogrzeby żydowskie, tam był człowieku taki skowyd, że się w głowie nie mieści Wszystkie płakały. Ciotki, babki, bab babki, matka człowieku, sąsiadki, wszyscy. Lament, tak? Wielka tragedia. Jezus przepędził wszystkich. Koniec, nie wiem. Jasna, Wstań. On miał pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, rozumiecie? On się nie martwił. Rozumiecie, że Jezus się nie martwił? On się nie troskał. Ale wiesz, jaka jest cena? Pustka wewnętrzna. Kiedy przychodzi, na przykład, do jednego z, bo Jak małżonkowie różnie się zmieniają, różnie. Nie w jednym biegu, tak? To następuje bardzo dużo konfrontacji w małżeństwie. I to jest bardzo bolesne. Jak jeden z małżonków zaczyna się zmieniać szybciej zaczyna szybciej zmieniać się jego charakter, to drugi widzi w tym niebezpieczeństwo. Posłuchaj, to jest niesamowite. Nam się wydaje, od razu chcę, żebyś żeby to was rozwiać, że przemiana twojego charakteru, ona wywoła rewelację u ludzi. Wcale nie wywoła rewelacji na początku. Zaniepokojenie wywoła. Cię niczym nie martwisz! Ty byś się zajął tymi sprawami! Ty byś się jakoś ogarnął, czy jesteś facetem! No... Będzie dobrze. No jak dobrze? Ale jak będzie? Dobrze. Ale jak chcę wiedzieć jak? Nie wiem jak, ale będzie dobrze. A skąd ty to wiesz? Mam nie przekonanie. Rozumiesz? O tym tekście możesz mieć seks za dwa tygodnie. Dobrze, pójdzie. To kosztuje. Ale po jakimś czasie, tak? Żona zobaczy, że to jest stała, wykładnia u Ciebie. I że ty nie jesteś leserem, tak? Ale że masz pokój, który przewyższa wszelki rodziny. Prawidłowo analizujesz. Prawidłowo decydujesz. A że się nie martwisz, Hallelujah. Bo zmartwienie to grzech rozmowa o zmartwieniu, to jeszcze większy grzech. Ze mną ciągle ktoś chce rozmawiać o swoich zmartwieniach. Ja mówię, pomów o czymś innym. A ty nie wiesz, co ja przeżywam. Wiem, co przeżywasz. Powiedzie ci, co przeżywasz. Przeżywasz grzech. I teraz chcesz się podzielić ze mną tym przeżyciem. A ja cię chcę zabrać do wesołego miasteczka. I obejrzeć z Tobą kabaret moralnego niepokoju. Wiesz dlaczego? Bo to, co chcesz zrobić, to grzech. Chcesz przyjść do mnie i powiedzieć, jak Ci ciężko. Powiem Ci, komu jest ciężko. Tym, którzy chcą, żeby mi było ciężko. Bo ostatnia osoba na ziemi, której było naprawdę ciężko, to był Jezus z Jak widział na krzyżu Golgody i się musiał podciągać na przebitych rękach, aby złapać dech powietrza. Rozumie? I płuca mu się zalewały krwią i wodą. Jemu ja było kurczę ciężko. Jemu ja było ciężko. A on to zrobił po to, żeby tobie nie było ciężko. więc jeżeli jest ci ciężko, to, to ciężko jest nielegalnie w a jest tylko dlatego tobie ciężko, ponieważ podjąłeś decyzję, żeby nie wziąć łatwo z Twojego ducha. W Twoim duchu jest łatwo. Jest taka część charakteru Boga pod tytułem łatwo. Lekko. Co Jezus powiedział? Jarzmo moje jest jakie? Lekkie. Lekkie. Ktoś mówił, ale mam teraz jazdy, taki mnie tak dociska, takim ciężko. Ja mówię, A mnie jest lekko czy to, to jest denerwujące, bo ja, ja wiem, że to, co, co przeżywać możesz, tylko że to, co przeżywasz, niekoniecznie jest prawdziwe. Chcę, żebyś mnie zrozumiał. To, co przeżywasz, jest na pewno rzeczą realną, tylko niekoniecznie jest prawdziwe. Coś, co jest realne, niekoniecznie jest prawdziwe. Na przykład jakaś choroba w ciele człowieka jest realna, ale nie jest prawdziwa. Kiedy po raz pierwszy stanąłem przed człowiekiem śmiertelnie chorym, śmiertelnie chorym, ja tam nie mówię, że on miał łupież i odciski. Facet miał AIDS i mięzaki Kapusiego. I powiedziałem do niego, on mówi, był taki słaby, że chcieliśmy mu za Gatą witaminy kupić. Bo nie wiedzieliśmy, co on ja mówi. ja mam AIDS. Ja mówi, ale to... Mówisz... Mówię, to chcesz być zdrowy? A mówi, ale ty nie słyszałeś, ja mam AIDS. A mówię, co z tego już masz AIDS? Wielkie milarum AIDS. Nie chcesz mieć AIDS? To jest twoja decyzja. On nigdy o takiej rzeczy nie słyszał. Nikt był. Przywieźli nam kobietę chorą na AIDS. Człowieku wyglądała jak 42 numer licz. Człowieku taka chudata. Leżała. Przyszliśmy pomodlić się o nią. Człowieku. Ona człowieku... Ona w ogóle nie wiedziała nic. Miała AIDS, miała gruźlicę, kości. Człowieku nie mogła chodzić. Po Przywieźli ją do naszego ośrodka, żeby umarła. I poszliśmy, czy się możemy o Panią pomodlić. Ona nie była wierząca. Tak, o mi się wszyscy już modliły. Umierający człowiek, I my na nią położyliśmy ręce i ona za tydzień zeszła na nabożeństwo. Na nabożeństwie ktoś miał widzenie duchowe, była powiązana jakimś drutem kolczastym. Ja mówię, dobra, to prowadź nas, gdzie ten drut jest. Jak ten drut? Tak, i tak. My pozrywaliśmy ten drut. Człowieku, ejc jest niego. Człowieku, zaczęła chodzić swoje pastorze, poszłam na miasto, pojechałam tam, to zrobiłam, to zrobiła. Ty żyjesz do dzisiaj, ale najbardziej wpieniające to, że w ogóle z Bogiem nie chodzi. Rozumiesz? Normalnie powinna nie żyć. A ta na Facebooku mnie lajkuje. Rozumiesz? Troszkę wpieniająca sytuacja. Modliłem się, do nie chodziłem, do... mówię, ty czytaj Biblię, dobra tam mam inne sprawy. W Biblii nie chciała, czy tak nic nie chciała. Gdzie tu logika? No nie ma. Bóg chce, żebyś posiadał parametry Jego charakteru. Ale musisz chcieć tego. Chcieć. Będzie Cię to kosztowało. Będzie Cię to kosztowało. Będzie przychodził wielokrotnie rozdźwięk między Tobą, a Twoimi bliskimi wokół. Rozumiesz? rozdźwięk. Będziesz człowiekiem, który będzie się na przykład w dziedzinie troskania, będziesz się opust... będziesz trosk... bardziej opustoszony wewnętrznie. Nie cię ta pustka nie przeraża. Po prostu będziesz czasami siedział jak mutant pomienny Widzieliście kiedyś Katatończyka? Kiedyś byłem w psychiatryku, taki katatończyk. Katatończyk, wiecie co zrobił gość, po prostu żona go zdradzała z sąsiadem obok. Wziął, podciągnął imprezę tam, imprezę tam mieli do ciebie, wziął, podciągnął dwie butle z gazem i wysadził całą imprezę. 11 ludzi zginęło. Wysadził żonę, kochanka, właściwie osób przy okazji. A potem katatoni dostał i tak siedział. I tak siedział przez parę miesięcy w tej. Ja tak mówię, jak to jest? Za ja podchodziłem do niego, wtedy byłem oczywiście niezbawionym człowiekiem i go. Tylko samem, się. I wiecie, ten obraz mi został. I potem, kiedy zaczął Bóg, he, zgodnie z moim pragnieniem, transferować swój pokój, który przewyższa wszelki rozum do mojej duszy, zacząłem widzieć sobie taką cechę. Mówię: O Boże, taki jestem, taki jak tamten. Taki. Coś się dzieje wokół mnie. Ja. Jestem jakby debil. Debilek. ale głupstwo Boże jest męższe niż mądrość tego świata. Słuchaj, sto razy bardziej wolę Toronto blezin niż religijny poukładanie Kościół. Rozumiesz mnie? 100 razy wolę. Dlaczego? Tylko, że ludzie, którzy są ludźmi pozbawionymi troski, tak? to zachowują się w sposób absolutnie wolny. Zobacz, jak się dzieci zachowują. Dlaczego tak się dzieci zachowują? Dlatego, że dzieci są wolne od trosk. One mają w nosie mnie, w nosie atmosferę i w nosie was wszystkich. Czy wy, to, czy wy macie koncentrację, czy wy się dobrze słyszycie, oni mają swoje sprawy. Teraz Te sprawy są banalne. Skoczyna. No, no ma co zrobiły. No macie w nosie to wszystko. ta no, zobacz, następnie. Na nią zarabia rozumiem co tutaj chodzi? A Bóg powiedział teraz tak, bądźcie jak dzieci, zobacz jak to wygląda. O. Nieporządnie, nieporządnie. Nieporządnie. Nigdy nie nieporządnie. Bądźcie jak dzieci. Ale jak się zachowujemy jak dzieci, rozumiesz? Jak zaczniesz chodzić... Bää, pss, no to jak tak można? Bóg powiedział, że moje dziecko się to jestem już uwoli. Nie troskam się, nie martwię się, mam w nosie, co oni mnie powiedzą. Mam olewczy stosunek do tego, jakie kto ma zdanie na mój temat. Mam olewczy zdanie. Nie interesuje mnie, jakie kto ma na mój temat zdanie, bo Bóg ma na mój temat dobre zdanie. Tak? Mogę sobie chodzić na czterech i peczeć i to będzie bardziej duchowe niż postawa gościa, który cały siedzi w troskach i śpiewa. jakże kocham, Twój święty krzyż szorstki, znaczy. Szorstki. W głowie masz szorstką. Przorstwo masz w głowie. Za tym masz od środka. Potrzebujesz transferu Bożego charakteru swojego Twojego ducha do Twojej duszy. Potrzebujesz zrozumieć, że Bóg chce, abyś miał pokój, który przewyższa wszelki rozum. Bóg chce, żebyś nie troskał się niczym. Niczym! To powiedział Jezus! Nasz Bóg! Jezus! No ale przecież o Nim też mówili człowieku, że jest wywrotowcem. Tak? Zadaje się z prostytutkami, z elementem patologiczno-wywrotowym. Złodzieje chodzą wokół Niego, na imprezy chodził, pił. Kicha. Okazuje się, że wielu ludzi nie do tego Jezusa się nawróciło. Bo to żarłoki kipinak. Tak? Wreszcie koperze Naszego Pana, naszego Mistrza, który prezentował Boga. Coś wam powiem. Bóg to Jezus, a Jezus to Bóg. Tak, jak Jezus zaprezentował się w Ewangeliach, taki jest Bóg. Rozumiesz, co ja mówię? Taki w ogóle. Chau, chau. Chau. Chau. Zrozum to. Człowiek, który jest nawet trosk, tak? To jest człowiek, który jest w grzechu. <głos> <głos> Dlaczego tak jest? Dlatego, że ten człowiek ustawił w swojej głowie szereg zap, które nie są do przejścia. One nie są do przejścia. Nie można troskać się. Ale jak się nie troskać? pokój Boży, który przewyższa wszelkie ludzi. Nie bój się nietroskania. Nie bój się tych rzeczy. Nie bój się. Wiesz, jak to działa? Była kiedyś historia z Khao Była wierząca kobieta, żona i niewierzący mąż. I ona mówiła do niego, chodź do tego kościoła, co ja chodzę, nawrócisz się. A on mówi, ja nie chcę, chodzić do tego kościoła, co ty chodzisz. Ja w ogóle nie chcę tego słuchać, ale ona na niego nacierała i mówiła, no chodź, kochany, no chodź, nie zostawiła go, nacierała na niego. I kiedyś mówi, dobra, pójdę, a on był szyderca pierwszej dyki i mówi, pójdę i mówi, będę w tym kościele. Ona mówi, byś tam słuchał uważnie, co pastor mówi, byś się nawrócił, byś oddał się Jezusowi, byśmy byli szczęśliwi, a on mówi, Dobra, ja się nawrócę, jak ten wasz pianista mówi, zaszczeka tam podczas tego uwielbienia waszego. To ja się nawrócę. Człowieku. Poszedł do kościoła, siedzi z nią i świadectwo pianista składa. Odrębne świadectwo. Gra na pianinie. Normalny człowiek. I w ogóle Duch Święty mówi do niego przestań grać, wejdź pod fortepian. I zaszczeka. Pierwsza rzecz, co chciał zrobić, to pognać diabła, powiedzieć, precz szatanie, właśnie tu wielbimy Boga. Gra dalej. A ten głos mówi, mówiłem ci, przestań grać, wejdź pod fortepian i zaszczekać. Było to tak silne, z tym walczył dłuższy. coś Wreszcie przestał grać, Wraz pod fortepian i zaczął szczekać, a Boże obecność stąpiła Oddał swoje życie Jezusowi. pojednać się z Bogiem we łzach. Pianista tego nigdy by nie mógł zrobić, gdyby nie był człowiekiem, który dokonał transferu. To nie jest łatwe dokonać transferu. Rozumiecie? To nie jest łatwe się nie trostać. Nie jest łatwe. Ale kiedy podejmujesz decyzję, Bóg zaczyna być z Tobą. Daję Wam różne przykłady, żebyście zrozumieli, jak to działa. Kochani, zachęcam Was do tego, żebyście podejmowali decyzję o transferze Bożego charakteru z Waszego Ducha do Waszej duszy. Pokazuję Wam na podstawie różnego rodzaju rzeczy, w jaki sposób to działa. Ja jestem praktykiem. Jestem prostym człowiekiem. Marzę o tym żeby nasza służba zostawiła ślad w postaci wysokiej jakości liderów. Takich liderów to to są liderzy. Ludzi, którzy pociągną za sobą innych ludzi w miejsce ich zwycięstwa. Rozumiecie? To są liderzy. To jest ktoś, kto pociągnie innych w miejsce zwycięstwa, w którym on ale najpierw On musi być w miejscu tego zwycięstwa. Chcę, żebyś był w miejscu zwycięstwa. Żeby twój charakter był charakterem Christusowi. Nie bój się modlić o pragnienia, których jeszcze nie masz. Kiedy powstaną te pragnienia, módl się o uwolnienie Bożej Mocy na te pragnienia. Nie bój się, kiedy zacznie przychodzić moc. Kiedy na przykład przestaniesz się martwić o dzieci. Kiedy na przykład zazwyczaj, kiedy twoje dziecko wchodziło na jakiś wysoki element, pierwszą rzeczą, którą było, to ruszałeś, a teraz teraz w tym patrzysz i... zła, to zeidziesz. Rozumiecie, jak to działa? Ja patrzyłem, jak Sara robiła różne rzeczy. Patrzyłem, co się stanie. Czy powiedział, co to za idiotę? Przecież jest to zatrzymać. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Ale zaczęła mnie pytać. to mogę tam wejść? We. Pomożesz mi, oczywiście. Tato, to mogę skoczyć tam. Wyślisz, że skoczę? Ja mówię oczywiście, że doskoczysz. Zrozumieć? Oczywiście, że tak. Zrobisz to. Jak najbardziej to zrobić. Jak najbardziej to zrobić. Zacząłem ryzykować. Zacząłem ryzykować. chcę, żebyście zrozumieli że przemiany w naszej duszy wiążą się z różnego rodzaju ryzykiem. Z różnym ryzykiem. Przepraszasz wtedy, kiedy masz najwięcej w sobie złości. Rozumiesz? Wtedy się dokonują cuda. Kochasz tych, którzy nie zasługują na to. Nie kochasz teoretycznie. Nie mówisz, panie, kocham go, ale go nie lubię. Rozumiesz? Tylko modlisz się o niego. Modlisz się. Kiedy jest przy tobie, jest ta sytuacja, gdzie on jest przy tobie, zaczynasz go błogosławić. Podejmujesz decyzję, że będąc w jakimś miejscu, które jest miejscem niszczącym dla ciebie, nawet jeśli jesteś tam długo, wychodzisz, opuszczasz, zmienisz, ryzykujesz. Nie bój się. To są zmiany. To są zmiany. Przyjaciele, zrobimy sobie ile potrzebujemy na obiad czasu